Nie pika jej motherfucker eherbata.pl gonna be legend. Wait for it. It's a drop. dairy! LEGENDARY! Żarłok i skóra. I mm. mando Jerry. Trzymas. Oraz na goście. Mm. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.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 Tak, chciałbym dla Was recenzować Ghost in the Shells z 2017 roku. Ten nowy film, który premierę miał w Polsce półtora tygodnia temu, 31 marca, na świecie bodajże dwa tygodnie wcześniej i opowiedzieć troszkę o problemach związanych właśnie z jego recepcją. Nie pierwszy, nie ostatni raz... Sięgam po film, który zbiera mieszane opinie. Tak też jest i tutaj, ale może nie wyprzedzajmy faktów, tylko wprowadźmy w treść osoby, które dotychczas nie interesowały się tą produkcją. <śmiech> może tak trochę przekornie, prowokacyjnie, najpierw przeczytam opis z filmu EBA. Otóż streszczenie Fabuło się, ta zajawka, nie? wygląda następująco. Policjantka Cyborg próbuje odnaleźć niebezpiecznego hakera. Koniec. <śmiech> tak, i teraz rozwijmy tę myśl. Ghost in the Shell opowiada nam przede wszystkim o losach Major. Major młodej kobiety, która na skutek pewnych okoliczności prawie zmarła i następnie jej mózg został wszczepiony przez korporację Hanka, korporację zajmującą się nowymi technologiami, cybernetyką i rozwojem broni, w ciało androida. Mamy więc Major. Ludzki mózg w sztucznym ciele. Kobietę broni. Kobietę, która jest właśnie taką specjalną bronią, członkiem tajnego oddziału do walki z cyberprzestępczością. Przy czym tutaj nie mówimy o cyberprzestępczości naszych czasów, czyli o, nie wiem, włamaniach na konto w banku, maila, etc. Tylko o czymś w zupełnie innej skali. To znaczy świat przedstawiony pokazuje nam rzeczywistość, w której... Wszelkiego rodzaju modyfikacje cybernetyczne, implanty są na porządku dziennym, tak samo jak nie wiem, w naszym świecie okulary, to znaczy, każdy, jakiś tam sprzedawca ryb, na bazarze, prostytutka, czy ktokolwiek inny posiada różnego rodzaju wszczepy, modyfikujące te czy inne właściwości ludzkiego ciała. Niektórzy są bardziej zmodyfikowani, inni mniej, ale jest to coś zupełnie powszechnego. I dodatkowo ludzie posiadają coś w rodzaju takiego portu w ciele, do którego można wejść i spróbować zhakować, co No to nie jest do końca jasne, duszę, świadomość, pamięć, nie do końca jest to wyjaśnione, ale da się w tym świecie hakować ludzi. I nasza major w czasie jednej z misji walcząc właśnie z tym niebezpiecznym hakerem, że tak powiem za film webem natrafia na pewne informacje dotyczące jej przeszłości, a także korporacji, która ją niejako stworzyła. I właśnie te informacje, te sekrety które nagle wychodzą na światło dzienne sprawiają, że świat Major zaczyna rozpadać się także zaraz wszystko w co kobieta wierzyła legnie w gruzach i Major musi sobie jakoś z tym poradzić. Mam nadzieję, że zabrzmiało to trochę bardziej interesująco niż to jednozdaniowe streszczenie z FilmWeba. Więcej na razie, a w sumie to już chyba do końca nie zdradzę. I teraz wspomniałem o tych problematycznych ocenach. Film zbiera opinie mieszane i to tak skrajnie mieszane, znaczy w sumie pełne spektrum ocen zbiera. Od 1 na 10 po 10 na 10. Ta dolna skala ocen tutaj znajdziemy przede wszystkim fanów oryginalnej historii, gdyż Ghost in the Shell jest właśnie Hmm. Czym to jest? To nie jest ekranizacja mangi, bo od mangi wszystko się zaczęło. Manga już ma swoje lata. Mój rocznik, 89 wtedy zaczęła się ukazywać. To nie jest też, nie wiem, jakaś reinterpretacja, ponowna adaptacja remake, reboot filmów. Filmów było kilka. Dwa były właśnie jak gdyby adaptacją mangi. Jeden był kontynuacją serialu, anime i filmy była animowana. Tutaj mam do czynienia z produkcją live action. Teraz z tą nową w 2017 roku, to jest tekst kultury, który czerpie z tych swoich poprzedników, wybiera z nich różne elementy i wykorzystuje je na własne potrzeby. Właśnie, jakie potrzeby? Na potrzeby kina akcji, kina rozrywkowego, pozbawionego jakiejś większej głębi. I to jest największym problemem. Wszyscy, którzy są fanami oryginału oczekiwali właśnie jakiejś głębi tak tego wszystkiego, co kojarzą z, no już z jakiejś tam większej franczyzy, uniwersum. Nie wiem w sumie jak to ująć, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś oglądał wszystkie filmy, odcinki, serialu, czytał mangi, etc., to ma całkiem rozbudowaną wizję tego świata w głowie. A tutaj dostał Taki wycinek i to jeszcze pozbawione całkowicie tej refleksji metafizycznej i z wieloma wadami, do których też przejdę za chwilę i w związku z tym czuję się zawiedziony. Osoby, które praktycznie nie znają oryginału, czyli na przykład ja, to znaczy ja go znam z tego, że oglądałem kilka odcinków anime, ale to kilka ładnych lat temu. Uznajomego, szczerze mówiąc, zupełnie tego nie pamiętam, ale czytałem troszkę tekstów takich, powiedzmy, popularno-naukowych na temat właśnie Ghost in the Shell i w związku z tym miałem jakieś tam drobne oczekiwania i z mojego punktu widzenia, no ten brak sam w sobie nie jest minusem, ale niestety to, co dostajemy też idealne nie jest i dlatego właśnie zupełnie, tak jak jestem w stanie zrozumieć fanów oryginału i to, że ich oczekiwania nie zostały spełnione, tak zupełnie nie rozumiem tych zachwytów. Zobaczyłem w sieci kilka takich recenzji z cyklu 10 na 10 w odpowiedzi na tu cytat hejterstwo i pseudointelektualną krytykę, no i koniec cytatu, to jest bzdura, tak? no to nie jest arcydzieło, to nie jest 10 na 10 broń Boże, tak ogólnie ocena 10 na 10 jest zazwyczaj czymś, o co można się kłócić, o co można się spierać, tak w przypadku tego filmu, no to w ogóle tutaj nie ma dyskusji. 10 na 10, 9 na 10, to jest myślę coś strasznie zawyżonego. To tak jakby nazwać, nie wiem, szybkich i wściekłych artydziełem kina. No, przykro mi, ale jednak nie powiemy tak, nie? Nawet jeżeli to zawęzimy do jakiejś tam konkretnej konwencji, no to i tak byłoby to trochę naciągane. A tutaj to nie jest film wybitny. Teraz przejdźmy może do konkretów. Co do samej tej fabuły, no ona jest pretekstowa. Tutaj chodzi o tę akcję, o tę sensacyjkę. To jest właśnie kino rozgrywkowe, które chociaż rozgrywa się w świecie, gdzie cybernetyka jest codziennością, gdzie implanty są codziennością, gdzie wszystko wygląda inaczej, tak? To jest niby nie sci-fi, ale jednak. To film praktycznie ignoruje Cały ten wątek. To znaczy, wiecie, mamy no, transhumanizm w czystej formie. Mamy ludzki mózg w sztucznym ciele, zcybernetyzowanego człowieka, problem człowieczeństwa w obliczu technologii, problem tożsamości, indywidualizmu człowieka. Co jest istotne, Major jest pierwszą ze swojego gatunku, pierwszą osobą, którą właśnie udało się w ten sposób zaimplementować w ciało androida ale no co tu dużo mówić, raczej nie ostatnio. Mnie skoro raz się udało, będą podejmowane kolejne próby, może nawet na masową skalę, może Major jest przyszłością ludzkości. I to wszystko niby jest obecne w filmie. Nawet na początku mamy taką brutalną ekspozycję, strasznie nachalną, walącą nas w tym wszystkim w twarz. Po prostu widz dostaje w pysk. Autentycznie, przepraszam za to wyrażenie, ale inaczej tego ująć się nie da. Tą właśnie teorią ale to nie jest w żaden sposób reflektowane, to znaczy film nie zastanawia się gdzie kończy się maszyna, gdzie zaczyna się człowiek, tylko film ci mówi, tobie widzu, słuchaczu, słuchaczko, że patrz, to jest major i to nie jest tylko ten tytułowy shell bo w tym Shell jest jeszcze Ghost. Co mnie dobrze, że polskie wydanie filmu, czy znaczy na razie wydanie, no to kinowe, nie ma spolszczonego tytułu, bo nie wiem, czy pamiętacie, część z Was pewnie wie o tym, że Canal Plus wypuścił film anime z tytułem Duch w pancerzu i tutaj też bałem się, że będzie coś takiego właśnie, Duch w pancerzu, czy Ghost in the Shell, Duch w pancerzu, czy może jeszcze coś nowego bardziej kreatywnego. Na szczęście zostaną przy tym oryginalnym tytule, ale w samych dialogach to się już pojawia i w tych polskojęzycznych też, że Major, ty nie jesteś tylko pancerzem, bo ty masz ducha, a to, co odróżnia nas od robotów, które mają pancerza, to jest ten duch, bo my mamy ducha, a one nie mają ducha, tak, a duch to jest dusza tak naprawdę i rozum, więc ty masz duszę i rozum, więc nie jesteś robotem i i coś takiego się naprawdę pojawia w jednej z rozmów na samym początku, co nam pokazuje już, gdzie możemy umiejscowić sobie major w tym świecie, więc w ogóle nie ma żadnych rozważań, że chwila, czy ona traci tę ludzką świadomość, czy ona, na ile ona jest człowiekiem, nie tylko jest powiedziane wprost 15 razy, no dobrze, nie 15, ale naprawdę ze 3-4 razy na początku i potem jeszcze ze 2 razy w samym filmie i to jest za dużo. Widz nie jest chyba aż tak głupi, żeby nie załapać jakiejś aluzji, a co dopiero czegoś powiedzianego wprost, a gdy to coś jest powtarzane kilka razy, to już przestaje być po prostu ekspozycją, nawet nachalną, a zaczyna być czymś irytującym i niedopracowanym. I tak prezentuje się kwestia wątków, które mogłyby być ciut bardziej ambitne. Film jest odarty z jakiejkolwiek filozofii, rozważań natury etycznej czy jakiejkolwiek innej kwestia tego, że technologia może być jakimś tam zagrożeniem, że ta granica między człowiekiem a robotem staje się coraz bardziej płynna, zostaje pominięta całkowicie. A cały dramat Major w pierwszej części filmu wypada jeszcze nie najgorzej, bo okej, okay, no jest nam powiedziane wprost, to jest człowiek w ciele maszyny, sympatyzujmy z nim, bo dziewczyna jest osamotniona w tym świecie, no bo jest pierwszą ze swojego rodzaju i na razie ostatnią i jakoś tam współodczuwam, identyfikujemy się z nią, ale w drugiej części filmu, gdy już wychodzą na jaw te sekrety, powinniśmy odczuwać silne emocje, ale akcja troszkę skacze z jednego wątku na drugi i w związku z tym, że też mamy więcej samej sensacji, jakiś tam starcie, etc., to te emocje nie mają szansy, żeby wybrzmieć. I ostatecznie tak naprawdę takie istotne kwestie dla filmu i dla bohaterki, czy też w ogóle dla ludzkości, są wypowiadane jako takie właśnie one-linery bez żadnego uzasadnienia, po prostu bez kontekstu rzucane w kosmos. Takie pseudo-poetyckie, epickie sentencje, które nie dość, że nie wywołują w nas żadnej refleksji, nie dość, że nie wybrzmią, to jeszcze sprawiają, że mam ochotę strzelić face palma. i naprawdę moi znajomi byliśmy w kinie w pięć osób co jakiś czas strzelali tego face palma. ja też miałem takie momenty, że musiałem zakryć wzrok i spojrzeć gdzieś w dół pod mój fotel bo, bo nie mogłem tego ścierpieć to było niezwykle słabe i nieatrakcyjne dla widza, więc ta fabułka jakoś tam sobie leci, leci, leci, dochodzi do wielkiego finału, na koniec mamy kolejne dwie, trzy epickie wypowiedzi i puf, koniec. No dobrze, czyli fabułą ten film nie stoi, no to może tą akcją. Akcja jest w porządku. Byłem na seansie w 3D, nie w IMAX-ie, tylko w tym nowym 3D od Heliosa, czy nie wiem, od kiedy ono tam jest, ale przed seansem podkreślali, że jest nowe, to zaznaczam. I 3D, no nie sprawdza się jakoś szczególnie, momentami jest ok, a momentami jest na siłę, jest sztuczne, jest byle jakie, dlatego jeżeli lubicie tę technologię, no to spoko, lećcie do kina na 3D, jeżeli nie lubicie, no to Ghost in the Shell na pewno was do niej nie przekona. Co do audiowizualiów, wizualnie film jest atrakcyjny, tak wygląda naprawdę ładnie, bardzo ładnie, mamy Mamy takie ujęcia, takie sceny, czy takie elementy świata przedstawionego, przy których naprawdę można by się zatrzymać, popodziwiać przez chwilę. I warto tutaj zaznaczyć, że twórcy, czyli tutaj osoby odpowiedzialne za scenografię, nie wiem, kostiumy, niektóre rekwizyty, roboty, dali radę, spisali się bardzo dobrze. Przy czym też na przykład, nie wiem, miasto, w którym to wszystko się rozgrywa. Wygląda naprawdę efektownie. Oprawa jest super, design jest w porządku. Przy czym, no po pierwsze, no, ściągnięto to z mangi i anime, po drugie widzieliśmy to już, pomijając pierwowzór także w innych produkcjach, nie wiem, w Blade Runnerze, w Dredzie i twórcy zdają sobie sprawę z tego, że ten cyberpunk jakoś istnieje w popkulturze, rozwija się i nawiązują właśnie do Blade Runnera, między innymi do twórczości Williama Gibsona, co jest w porządku, co mi się podoba. Ja też nie wszystko wyłapałem, bo no, ja nie jestem znawcą tej konwencji, lubię ją, ale nie znam się na niej jakoś szczególnie, ale tam część rzeczy wyłapałem oraz doczytałem w porządku, plusik. Przy czym, no właśnie, z jednej strony wygląda to wszystko super, z drugiej strony y, nie zaskakuje i film y, wygrywa tym, tak? Zdobywa dodatkowe punkty, ale to nie jest coś, dlaczego warto by na przykład iść do kina i wydać te kilkanaście czy dwadzieścia kilka złotych. To może aktorzy ciągną ten film. Ech tak tak od razu, odrochowo, bezmyślnie i muszę to wyjaśnić. Aktorzy spisali się dobrze, bardzo dobrze, nie najgorzej. Ogólnie to nie jest tak, że aktorstwo leży, ale scenariusz nie do końca pozwala wykazać się aktorom. Zacznijmy może od samej Scarlett Johansson. Scarlett, Scarlett, Scarlett. <ścoughs> Fascynujące jest po pierwsze to, że masa osób, nawet kobiet, właśnie nawet, no także kobiet, dwie moje znajome, przyjaciółki zasugerowały, że w filmie będzie na czym zawiesić oko, bo wiesz, Scarlett. <sum> Znajomi oczywiście też w recenzjach w sieci także widziałem czasami takie, no więc seksistowskie teksty, że o Boże, Scarlet w tym obcisłym kostiumie, w tym cielistym kolorze, który no naprawdę wygląda jak druga skóra, tylko bez narządów płciowych i bez sutków. Kurczę, no trudno jest skupić się na czymkolwiek. Boże, w ogóle nie wiem, czy ze mną jest coś nie tak, ale ja totalnie tak do tego nie podchodziłem. Totalnie tak też tego nie odebrałem na ekranie, bo Scarlett rzeczywiście ma taki kostium, który wygląda jak druga skóra, ale tutaj on nie jest jakoś tak przesadzony, przeseksualizowany. Scarlett nie jest obiektem seksualnym. Może tam są jakieś takie ujęcia, które jakoś tam eksponują jej ciało, ale to nie jest tak, że ja patrzę właśnie na ją wychodzącą, jakieś ujęcie z tyłu i widzę pośladki, tylko widzę Scarlett, właśnie ten mózg w ciele androida. I to zagrało właśnie od tej strony, więc moim zdaniem plusik. I totalnie w ogóle nie złapię tej, tego hype'u na samą skalę, ja ją lubię. Nie wiem, bardzo mi się podobała Avenger zresztą w ogóle cała jej filmografia, na ile ją znam tam, nie wiem, pierwszy film z nią, tak chronologicznie, no to chyba, Boże, jak to było po polsku, Lost in Translation, to jakiś miał dziwny tytuł między słowami chyba po polsku. No to wiecie, ja od tego czasu w sumie lubię ją jako aktorkę. Jest atrakcyjną kobietą, ale nie wiem, nie odbieram jej tutaj jako jakiś obiekt seksualny, coś takiego, czy jako granie na jej atrakcyjności. Nie, po prostu jest nie najgorszą aktorką, więc atrakcyjną kobietą wcieliła się w temat a nie inną postać. Zresztą tutaj sama major, ona nie jest jakoś właśnie taka pociągająca seksualnie, wręcz ta jej robotyczność, nawet to, jak się skarpet porusza w tej roli sprawia, że ona jest troszkę, troszkę seksualna. No i przynajmniej ja to tak odebrałem, ale jako aktorka sprawdza się nieźle, tylko nie ma za wiele do zagrania. Wiecie, tak jak jeszcze w Avengers, i to też jest z tych tego rozgrywkowe, ja mam wrażenie, że ona tam pokazuje różne emocje. Tak tutaj strach, tutaj lęk, tutaj zawziętość, tutaj właśnie miłość, przyjaźń, etc. Tak tutaj w Goes in the Shell na początku jest tą policjantką, agentką, żołnierzem, jak zwał, tak zwał, która po prostu wykonuje swoją pracę, więc jest taka raczej poważna. A potem mamy smutną Scarlett Johansson, która dowiedziała się czegoś, co, co burzy porządek całego jej świata, życia, egzystencji. No jest taka smutna, troszkę zaniepokojona, dezorientowana. I to nie jest tak jak w przypadku kina akcji z Seagalem, że mamy jedną twarz przez większość ujęć, ale właśnie tendencja jest taka, że kaglet nie ma szansy, żebyś jakoś szczególnie popisać poza jakimiś tam naprawdę króciutkimi ujęciami. No to może reszta. No zresztą też to wypada różnie. Obsada ogólnie jest w porządku. Mamy, nie wiem, Pilo asbeka, w roli Batu i to jest najciekawsza postać. Naprawdę nawet nie wiem, czy nie pod pewnymi aspektami ciekawsza od Major. Okay? Nie ma tego całego backgroundu, nie ma tych twistów w swojej historii, ale naprawdę ogląda się tę postać na ekranie z zainteresowaniem i też pała się do niej bardzo konkretnymi emocjami. Batu super, chyba naj, w ogóle najlepszy punkt w całym filmie dla mnie. Przy czym niestety ta postać, która jest też takim lustrem dla Major, znaczy lustrem, w ogóle Major i Batu rozmawiają na różne tematy, przyjaźnią się, współpracują, oboje działają w tej sekcji dziewiątej, czyli w tej organizacji tajnym oddziale do zwalczania tych najdziwniejszych przestępców i hakerów. I oni są takimi lustrami, to znaczy... Gdy poruszają pewne kwestie w konwersacjach, czy coś robią razem, to widać, co ich łączy, co ich dzieli, i też bardzo fajnie zbudowana ta cała ich relacja, i obie postacie są bardzo dobrze budowane w tej relacji. Nie wiem, czy to brzmi jakoś sensownie dla Was, ale ogólnie. Obie postacie, gdy są na ekranie razem, dobrze to wypada i sam Batu super, super, super i nagle w ostatnim akcie postać zostaje praktycznie wykreślona ze scenariusza, zawsze znaczy znika, nie ma jej na ekranie i to nie chodzi o to, że to jest spoiler odnośnie fabuły, bo to totalnie nie o to mi chodzi, tylko po prostu zostaje zignorowany, pominięty, zapomniany, nie wiem jak to inaczej ująć, co jest moim zdaniem strasznym uchybieniem. I smutną rzeczą, no, bo zmarnowano potencjał dobrze budowany i dobrze zapowiadającej się postaci. Dalej mamy naszego przewodniczącego, zarządzającego naszą sekcją Aramaki'ego. I w tej roli uwaga Takeshi Kitano. Mamy na ekranie Takeshi'ego Kitano. I co i nic. Nic, nic, nic, absolutnie zero. Facet niczego nie robi w tym filmie praktycznie. Nie ma niczego do zagrania, a jak pojawia się jakaś tam scena z nim, to on też jakoś nieszczególnie gra. Nie wiem, czy mu nie zależało, czy co. Widziałem w sieci też, że niektórzy się śmiali, że nawet mu się angielskich kwestii nie chciało uczyć, bo mówi w filmie po japońsku, przy czym sam świat jest taki właśnie multi troszkę, tak różne nacje, narody, płcie, etc. Tutaj pół ludzie, pół roboty, etc. Wszyscy żyją razem i nikt się nie zastanawia nad tym, więc akurat ten jego japoński mi nie przeszkadzał, ale po prostu jego rola jest tak byle jaka, tak nie ma jak rozwinąć skrzydeł i też jakoś się nie stara, jeżeli o to chodzi. Mamy jeszcze, nie wiem, Julian Binoche. No i wiecie, pojawia się Julian Binoche w roli Pani Doktor i, i też ma, nie wiem, dwie sceny, w których cokolwiek gra, a reszta to jest takie odtwarzanie scenariuszy, jakichś tam dialogów, tak do bólu mdłych też. Bo te dialogi, jak już wspominałem, ten przykład, właśnie z duchem i pancerzem, no one są czasami naprawdę miałkie albo takie, właśnie sztucznie poetyckie, Padał one-liner i nie wiecie, co macie z tym zrobić. Mamy też Michaela Pitta. No i z tym mam duży problem, bo Michael Pitt wciela się w takiego tego hakera właśnie z tego jednozdaniowego streszczenia z filmwebu tego hakera, Kuzo i to jest postać, która jest tajemnicza, mroczna, nawet pasuje właśnie do oryginalnego konceptu, też Ghost in the Shell i to jest postać też dosyć istotna. Przy czym w ogóle Michael Pitt pewnie nie kojarzycie w sumie, bo i skąd większość z was ma go kojarzyć, ale to jest facet, który wcielił się w Paula w remake'u Funny Games. W tym nowym Funny Games zagrał Paula jednego z tych dwóch napastników, agresorów i wiecie, to była genialna postać, tak naprawdę świetnego socjopaty, psychopaty. Jak to brzmi, świetny socjopata, psychopata? No ale wiecie, o co mi chodzi. I mamy gościa z takim właśnie warsztatem aktorskim. On potem też grał w Siedmiu Psychopatach, ale akurat tego filmu niestety nadal nie nadrobiłem, więc nie wiem, jak tam się spisał. Ale on tam dostał główną rolę, więc no hello. A film zbierał raczej pozytywne opinie, też mam wrażenie, więc myślę, że też był dobry. I tutaj dostaję też takiego bohatera troszkę mrocznego, dziwnego, nietypowego, niesamowitego. I co? I znowu nic. Po prostu postać w momencie, nie wiem, w dwóch, trzecich filmów, w jednej, trzeciej filmu, w połowie filmu, traci swoją tajemniczą tożsamość. Zostaje po prostu przedstawiona widzowi. Dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest. Kuzo. I potem już ta postać jest miałcha, jest z nikim do końca, jest taką ciapą trochę, ciamajdą i to boli, to boli, bo to też jest potencjał, który my czujemy, czujemy i znika. Zresztą reszta sekcji, tej sekcji dziewiątej też, bo tam to nie jest tak, że mamy tylko Major, Batu i Aramakiego skitano w tej roli, tylko mamy też innych bohaterów, inne postacie i część z nich w ogóle gdzieś tam tylko stoi w tle, część pojawia się na pół sceny, na dwie sceny, ale na zasadzie mamy na przykład kobietę, która idzie z Batu przez miasto, potem podaje Batu broń przez okno i znika. No i fajnie, mamy kobietę w sekcji nawet nie wiem, czy imię pada. Mamy mężczyznę, który chwali się, że ma nową wątrobę, to czy implant tak? zamiast wątroby i też pojawia się na ekranie tylko po to, by to powiedzieć. I to mogła być niby ekspozycja dotycząca tego, że każdy ma jakieś tam wszczepy, ale to było tak niepotrzebne. I skoro już wiecie, mówimy, że mamy tę sekcję, tajny oddział, który współpracuje razem, by pokonać tych największych, najdziwniejszych przestępców, no to pokażmy oddział, a nie potem jedną, dwie osoby na krzyż. No to też nie do końca zagrało. No i powiedziałem o tym, Kuzo jest jeszcze jeden antagonista, w mniejszym czy większym stopniu, to już się okaże w czasie seansu, ale mamy Katera, czyli szefa tej naszej korporacji Hanka. No i umówmy się, macie korporację, która wymyśla nowe technologie, głównie w celach zbrojeniowych. Tak pracuje nad nową bronią zresztą sama Major też jest od początku nazywana niejako tą najlepszą nową, nowoczesną bronią, więc myślę, że możecie domyślić się, jakie może mieć plany tak, czy z dobrym człowiekiem, czy złym, etc. Zresztą to jest bardzo przewidywalne. To jest postać tak do bólu przewidywalna i to jest taki zły szef korporacji, który jest zły, bo jest zły, jest po prostu stereotypowym prezesem jakiejś dziwnej spółki, firmy no, i też jako antagonista sprawdza się. No, nie sprawdza się, niestety. Wypada to wszystko blado. Teraz słyszycie. Wizualnie jest spoko. Jeżeli chodzi o dźwięk, to niestety muzycznie jakoś ten film nie gra. Nie wiem, w ogóle nie załapałem za bardzo, w których momentach grała muzyka. Jaka muzyka, soundtrack totalnie nie zapisał się w mojej pamięci, w mojej głowie. Aktorsko nie było jak się popisać, więc po prostu aktorzy się nie popisali, w związku z tym scenariusz, taki sobie akcja w porządku. Dochodząc do oceny końcowej, no nie wyszło po prostu. Rupert Sanders, który jest tutaj reżyserem, facet wcześniej kręcił tylko shorty i królewnym Śnieżkę i łowce, teraz dostał Ghost in the Shell. Za scenariusz odpowiada twórca mangi, który Podobno twierdzi, że znaczy pracował nad y, scenariuszem. Tutaj nie pozwolił przenieść jeden do jednego ani mangi, ani pierwszego filmu, ani anima, niczego innego. Tylko właśnie pozwolił się inspirować i miał wpływ na jakieś tam elementy. Oprócz niego pracowali nad scenariuszem jeszcze ludzie odpowiedzialni nie wiem, za rejadonowana Transformersy, Krąg 1, Krąg 2, ten amerykański remake. I oni wszyscy, moi znajomi się śmiali, że obejrzeli sobie wszystkie oryginały, przeczytali manga i potem stwierdzili, dobra, koledzy, zrobimy to sami jeszcze raz, tylko lepiej. No i ja się zgadzam, że tak mogło być, że oni to wszystko obejrzeli, przeczytali, przemyśniali i stwierdzili, że zrobimy to może nie lepiej, ale po swojemu. I zrobili, przy czym odzierając ten film z ambicji pozostawiając tylko, tylko tę akcję, sensację z jakąś tam intrygą, która no nie jest szczególnie angażująca, zrobili, że tak się mało wybrednie wyrażę, androida z tego człowieka. To znaczy wyjęli ducha, a zostawili samą skorupę, sam pancerz. Miał być ghost in the shell, a został sam shell ostatecznie, to nie jest film zły, tak? Moi znajomi, którzy właśnie są fanami oryginału i nawet część z nich przed samym seansem, w tym samym dniu, w którym poszliśmy do kina, obejrzało jeszcze raz film pierwszy, ten z 95 to oni hejtowali, znaczy hejtowali właśnie nie hejtowali, ale mówili, że są tak zawiedzeni, ale to tak zawiedzeni, że w tym filmie nie ma niczego dobrego. Byli do niego tak nastawieni, że nawet ja powiedziałem "Ej, hello, no ale to nie jest, niem nie nowy asasynski ten filmowy, tak, to jest jednak coś lepszego. No i powiedzieli, że tak, to nie jest nowy Creed. to nie jest totalna masakra ale to jest film, który totalnie zawiódł ich oczekiwania, a właściwie totalnie ich nie spełnił. I ja to rozumiem, ja to jestem w stanie uszanować, bo ja też spodziewałem się czegoś więcej i tego nie dostałem. A to, co dostałem jest w najlepszym wypadku średnie, bo ładne miasto, które widzieliśmy w podobnej formie także w innych dziełach i ciekawy świat, który został po prostu jakoś tam wycięty z oryginału to za mało jednak, by ten film oceniać wysoko. Akcja jest ok, więc ja też bym dał jakoś, nie wiem, 4 4,5 na 10. Myślę, że więcej niestety nie jestem w stanie cztery, cztery i pół, może gdybym absolutnie niczego nie wiedział. O Ghost in the Shell jako tekście kultury to dałbym nie wiem, 6 na 10. ale i tak nie wyżej, bo ten film nie ma żadnych ambicji, tak? To jest takie pitu, pitu, biegu, biegu, pif, paf, puf, no mamy wszczepy i jest fajnie, a tam z boku rozgrywa się dramat bohaterki i ten dramat też, o ile przez pierwsze pół filmu jako tako gra, tak potem wszystko robi się zbyt pospieszne, troszkę dziwnie pocięte. Jeden tylko jeszcze przykład na koniec. Jedna z bohaterek, która była taką osobą, co do której nie mieliśmy pewności, czy jest dobra, czy jest zła, jakie ma intencje, robi coś dobrego. Robi coś dobrego i to jest przeplatane, ta scena z tą bohaterką wraz z ucieczką Major przed pewnymi właśnie napastnikami. No i Bohaterka X robi coś dobrego, my w tym momencie zaczynamy myśleć o niej pozytywnie, współodczuwać, identyfikować się z nią, chcemy dla niej jak najlepiej. Major ucieka. Potem wracamy do bohaterki X, zostaje ona zamordowana. No i robi się przekro, nie? No bo kurczę, no czyli kobieta podjęła decyzję, podjęła pewne ryzyko, chciała zrobić coś dobrego, zrobiła to i zginęła. I po chwili mamy akcję z Major, która jedzie na motocyklu. I do tego motocykla przyczepiony jest jakiś tam agent i wiecie, tak, o Boże, trzymam się ramy, a nie wiem, co się dzieje, I w ogóle co ja tutaj robię, no i odrywa się od tej ramy motocykla, gdzieś tam spada w bok i scena niemalże ma potencjał komediowy i te emocje, które gdzieś tam zaczęły w nas rosnąć, zostają przybite totalnie i niestety właśnie w tej drugiej części z tymi emocjami już różnie bywa, one nie mogą się w żaden sposób rozwinąć, dlatego mech. I jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem, ten whitewashing. Pojawiały się zarzuty odnośnie obsadzenia w roli głównej, w roli Major Scarlett Johansson. I rzeczywiście mamy tutaj taką jedną scenę, gdy Major stoi obok swojej krewnej, że się tak wyrażę, i widać, że tutaj tego podobieństwa nie ma, ale z drugiej strony no mamy do czynienia z androidem, tak, z mózgiem w sztucznym ciele, więc w sumie to tego podobieństwa być nie musi, tak, bo my wiemy, że Major straciła pamięć, to ciało w ogóle nie musi przypominać jej ciała, a żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę rasa, wygląd, etc. nie odgrywają większej roli i tak jak mówię tutaj, i czarnoskórzy, i Azjaci, i Europejczycy, i Amerykanie po prostu mieszają się, tworzą takie zróżnicowane społeczeństwo. Więc myślę, że jednak ten zarzut ostatecznie można odeprzeć i tak jak whitewashing ogólnie, moim zdaniem jest zjawiskiem negatywnym, bo naprawdę mamy niedosyt, jeżeli chodzi o reprezentację, nie wiem, czarnoskórych Azjatów czy kobiet w kinie, w popkulturze, w literaturze, ogólnie w tekstach kultury, gdyż właśnie wiele tekstów było tworzonych w zupełnie innych realiach, i wszyscy bohaterowie byli białymi mężczyznami, co jest w ogóle irytujące dzisiaj już mam wrażenie, gdy jak oglądam jakieś stare filmy i widzę tych właśnie bandę białych mężczyzn i każdy przedstawia jakiś tam stereotyp, to no dla mnie to nie jest atrakcyjne i jak dla mnie to więcej właśnie czarnoskórych Azjatów, kobiet etc., etc., najróżniejszych osób, najróżniejszych płci, raz orientacji, zawodów, wszystkiego. W kinie także właśnie w rolach głównych. Tego chcemy. A whitewashing, który to wszystko właśnie likwiduje, działa wręcz w Wstecz jest zły, dlatego że właśnie jeżeli mamy czegoś niedosyt, róbmy tego więcej, a nie właśnie jeszcze mniej. Tak tutaj moim zdaniem to nie jest problem. Tutaj ja to kupuję i to nie dlatego, że Scarlett Johansson jest tak atrakcyjna, tylko po prostu nie widzę przeciwwskazań. I tym właśnie akcentem chyba się z Wami będę żegnał. Jeżeli lubicie oryginał, no to pewnie tak czy siak pójdziecie do kina, żeby sprawdzić, co to nowego się tutaj pojawiło. Jeżeli nie znacie oryginału, możecie iść do kina, bo może akurat wam się spodoba jako właśnie kino rozgrywkowe, film, akcji to dzieło. Czy zachęcam, czy odradzam? Ani jedno, ani drugie tak naprawdę, bo... Cóż, z jednej strony chciałem powiedzieć iśćcie do kina, bo mamy mało cyberpunków w popkulturze i może jeżeli ten film zarobi, będzie go więcej. Na razie zarabia źle, więc średnio to wyróży, ale z drugiej strony no to nie jest dobra adaptacja. To nie jest wybitne dzieło, więc nie wiem, czy jest sens pakować pieniądze Paramount Pictures i Dreamworks do kieszeni. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Serdeczne dzięki. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!